No, my też. No, ja a może też. To to muszę sobie kupić właśnie jakąś mięszczącą tam w kurga. To musi być za Na tym stawku. <grym> Kupię czupkę z doszliśmy też takim batonem, ja tam. Czasy, a skoro też, za skoro wiesz? Na tydzień No, bra, teraz. No, tego czasu <grym> to, <grym> zawsze prawie wódkę, Teraz miałem wygłosy. No, a na okach, ale ciężki. Jest... Ciężkiego, no. Co ciężki robi? Ciężki. Siedzi. On siedzi. Jak no, jest cicho no, to siedzi. A jak coś się twierdza? On jest wyczulony w chuj. A szczególnie na mnie, że jak otworzyć drzwi albo... to on już przylezi, kurwa. No ale no akurat tak słuchać tak. Ciężki to jest w ogóle tępy chuj. My do niego ten... On... Mniejszy na spokój, co? Nie. My mieliśmy na spokój. Nie ma, nas, jest, jest. Przychodzi... wiem no bo Nie na tą, nie, nie, nie, nie na tą, nie, było nie, w kasy, nie na tą. Nie na tą, nie, nie, ma nie na tą. Nie na nie, nie, Nie nie, Nie i takie... on bierze mnie do tego, bierze mnie do tego, żeby wygłaszyć sobie i bierze mnie do Marka, to nie? wiem. i... on przechodzi mnie do zamyka drzwi, to Panie Marko paliłem, to nie? W to pokoju, co je jeździ. Jeżeli... Bo to byś w tył nie spodziewający, nie? W tych dybidach? To tak, no, ale tak, no, nie po to nie? No, Jak chcesz palić, to weź to, co? Idź ty do kilku, ale usiądź i zamknij się. To nie pali. Ja no to, ja wiem, nic z nie zrobię. Właśnie dobrze panie Marku, to się na spokoju nam Ale tam jeszcze ten czasy, jak mówiliśmy Mhm. I teraz już nie, bo mamy podwanie, wyciągnęliśmy do baterii. nie no za to On nam otwierał okno, nie? Nie, na nie i że możemy jak Ale my A on wam zbijał do pokoju i mówił, i cię czy Nie. Bo my po prostu chodzimy.. A on panę Lufę panę obchodzi? Mówi, że Wika, no wypierdżać, ja z tą lufą dalej się zaciągam, palę, tą lufą, no wyjebane, wyjebane, mówi do Wiki, że mam wypierdalać, bo za to, Wika to jest jest, Bo Wika był już jest przejebany, no. no, no wiecie w ogóle, że Wika wyjebali, on był, był w rodzinie zastępczego. No wiem, przecież wiem czy to ja. No, jego wyjebał, bo w rodzinie zastępczego, a ja jak to... rodzina zastępczego wyjebała, bo on w rodzinie jego zawców. Z no tak, Kolejna, gdzie ty się kręcisz? Gdzie ty się kręcisz? kręcisz? Kibet? Tu masz. Tu. Huh, tu. A jeżeli go tam nie będzie to tam chuj. Oh. Gdzie tam Przecież tam stoi. Nie, nie. jakaś laska staje, ale jest ja, od Ja jeszcze mogę rozpiąć ten rozporek. A się skoczyć. Aby się skoczyć. Aby się a Aby się Nie. kiedyś się skoczyć. kiedyś się skoczyć. Aby się skoczyć. Tu, się skoczyć. a się skoczyć. ty. się skoczyć. Aby się skoczyć. Aby się skoczyć. Aby a nie A jakaś wiara się tam wyliczał, to nie? ty teraz, Ty pan, to nie? Wyszli w krzaki, wyszli Mówiłeś, że ty, ty patrzykowały kolana, to się tym pocałowali. <ślał> <ślał> Chyba wszyscy wiemy o no. co chodzi Całowali się o, byłem... Nie ogarnęli Nie było. Nie umiem słuchać jakoś No, patrz, byłem na kontakt bywałeś jakiś ty teraz, Ty pan, to nie? No, tam, no. Ten, wesz w, Weszli w krzaki, to nie? Jak wyszli to typ odszypał jej kolana, a ona i więcej się nie postawowali. No, lona to jemu robią, No. Aha! No słuchają cię, Ja mam za Tylko tak dziwnie mówi ahałd. Aha! nie jest wątpliwość. Beczny jest kult. On teraz nam zrobił apel tylko po to, żeby nam powiedzieć, jak się wyciera <zbierzał> na pletkę tym <grym> kawałkiem <się> papieru. <zbierzał> Taki wstępny tak, skarfnik, że jak się podeszli, to rozpocznijcie <grym> na placka. Jednocześnie. Ja co pokazał na swoim? Nie, ja pokazał na palcem. Bierzecie, zamijacie w ten sposób. Wyciągnijcie <grym> wszystko. Znaczy, że wracacie na drugą stronę jak bycie, się ma i wyciągnijcie na plackę. Co to, że tak ja dłużej to mówię. Filipek jak ja mam. Ja W ogóle to bliźniak mówił, że nie nie ja do niego szummy, że nie coś tam piadoli do mnie, że mi się czasami przypomniał, że przed was kurwa, nie mogąc leżeć kurwa w łóżku, no co ty go ludzie kurwa stać na końcu jak degu nie? On do mnie, że to bohat i pierota, ale się pisnie przyznać, czy coś takiego nie przyznaję, że się była tu grała w tym lecie, w pokoju wyjechałem. Tak. Wiewkóz to, że Czarny zawsze przy tym takiego odważnego wzgrywa i kurwa... No bo ludzie będą ich nie? On pierdoli tak. To, daj... slime, tak kurwa za nie? się. to kurwa, od nich to osieślało na nie, wiem, jak małpka taka wyglądał z tymi talerami, Zresztą jest taki przejeżony... jak tak, jak do mnie jak się też tam z wyłupostną, więc ja do niego tak i coś tam byli go Co, bo myślisz, że jesteś... Duży i głupi, to można już mi coś zrobić? Ja go wypowiedziałem, już nie wiem, na macham, ale... Dominka też jest, ona, Dominika mnie wkurwia. Myślę, Jesteś, że ona kurwa nas... ona do mnie powiedziała, że schowale konia pod podobnie. Kupię, ty widziałeś, jak kiedyś, jak się naprowadzał? Ja bym z Aleksem miał ciężko. On tak, tak macha rękami. On się chwali za mną, że wygląda wykrętki. Jeszcze mu wyglądał wykrętki? Nie, na nim bilotyne jakoś mi się za nie, i tu mi chodził tak no zawsze. I dlatego, no właśnie no dlatego przegrałem. bo nie lubię jak żebyśmy dusili, jeszcze na opiertywał. Nie mogę dusić na pół godziny, tak nie tak się tak tak mocno, tak to Jak można? Co macie z Możemy kiedyś takiego łapy i prawie na zomorze. Nie, nie, fajnie. nie, nie, nie, nie, nie, przez 15 minut tam, tam, no. No. Tam, tam, A, To, są, to, są, to, są to to też jest taki dom. No, on, on, on rzadko, kiedy do mocy przyjeżdża. To jego mój kurwa, trzymać! Dopiero może wtedy podklepował. No to pozdanie, Nie, to ja dnia, on, myśli, że tego czasu, co, co, co? On ten majstrom tym majstrą kurwa się no ja też z No, Już, ja, ja majstrą na nas to, to jestem takim o na Już teraz ona nasiłowie do mnie, pan mu i pokazał mi tam co no. robić, żeby w nie był, powiedział, że źle I tam pokazał, robić tyle. mi co zrobić i tyle. Powiedział nie co zrobić. Znaczy, jeden z ma zabudników, żebyś ale z Poznania, bo on mówiła. Albo to są filmy. <grym> ja na do Ja, ja tego nie życia i krótko A no to wiemy, kojarzę go A nie chodzi o tego łuseczka. Tego niższego. Niech tak. No jest tylko jeden no tak o, to wygląda jak... No wygląda Bo z Braizer, z Z Braizer. Z Braizer. Z, z, z, z, z no, Czyli z czy czegoś. no Braizer. Czekaj, no że ale niektórzy myślą, że to jest nazwa. Z Braizer? Z Braizer? No. Kurwa. No. No. No. No. No. Ej, trzeba już mieć taki most na kurwa w pociągu? Moc w pociągu? Jeden pociąg, do... Ale to też nie jest nie Jutro na przykład. A wiesz, jak jest ta wkrzynka, kurwa, ten w polityrni z tymi pomysłami? No. no. Że ta tam padawnie. Może ta idzie padawnie, może ktoś się złamał. Uuuu, że... Poli co ty godziny z tego spiły? Tak mniej więcej ten, trochę, nie? Nie Oseba, oseba, oseba. Tak, coś tam? Tady, żeby te sprawdzić na internecie, o którym. kurwa, będziemy, czy nie? Nie, będziemy pchać ten pociąg. Żagle, żagle, Ostatnio kto pik głupi palił. Miał takie spodęki luźne. Jak żebym zdjął te spodęki, już żaden z nałóżków nie zrobił zdjęcie. Nie miał rozodowanego telefonu, to bym wam pokazał. Chciałem też na tą grupę wysłać, bo jak tam... Tek Krzyzewskiego nie kupił. Tak, to ja nie chcę. No, tak wyprzyjem. Przemykać do zęby. A stary Krzyzewski? Hmm. To, it, to jest normalne, to dalej nie wiem, nie się, lubi Teraz będzie jakiś czy to opaść ja. Nie wiem. nie. tam sobie w kącie, na podłodze, tam. To no i tak siedział tam taki grudny, wielki łysy do tego. Cześć, no? Dzisiaj będzie raz, na nabyła czerwona. do oboci w że z w ogóle jest przeciwko nim. Nie, nie, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ja pani to to to